Wielokrotnie padały już w komentarzach do kapoka takie głosy, że ja powinienem znowu nagrać coś o trochę starszych komiksach. Więc dzisiaj będzie o takich produkcjach. Dwie z nich są w zasadzie dobrze znane, no przynajmniej w moim pokoleniu. Ja zresztą troszeczkę o nich pisałem na swoim blogu. Jedna natomiast to komiks nieco starszy i trochę mam takie wrażenie zapomniany. A szkoda, bo... Równie ciekawy nie tylko dla kolekcjonera, czy pasjonata komiksu, ale także dla takiego zwykłego czytelnika. Mowa tutaj o komiksowej adaptacji legendy o dzielnym Harnasiu Statr, co to zabierał bogatym, a dawał biednym, takim naszym lokalnym Robin Hoodzie, czyli o Janosiku. Autorem scenariusza tej sześciozeszytowej serii jest Tadeusz Kwiatkowski, człowiek, który także napisał serial telewizyjny, więc czytelnik odnajdzie tutaj Wiele elementów, które zna z nas niezapomnianej realizacji z Markiem Perepeczko. Swoją drogą przyznam szczerze, że ten facet w młodości naprawdę miał moc i ja do dzisiaj jestem jego fanem z tamtego okresu. Perepeczkę zresztą także w komiksie zobaczymy, bo nie tylko on, ale również kilku innych aktorów użyczyło swojej powierzchowności bohaterom. Sama seria to tylko do pewnego stopnia jest ta skondensowana ekranizacja, ponieważ przygody nie całkiem pokrywają się ściśle z serialem. Historia jest napisana sprawnie, z takim troszeczkę teatralnym zacięciem. To jest jednak komiks bardzo w treści komercyjny, sensacyjny, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że miał premierę w 1973 roku, kiedy polski rynek komiksowy, polscy twórcy komiksu w zasadzie jeszcze się rzemiosła często uczyli. Oprawą graficzną zajął się Jerzy Skarżyński i myślę, że tego pana chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Ja się z nim osobiście zetknąłem dosyć późno, bo dopiero przy lekturze Ubika, wydanego przez Amber jakoś tak na początku lat 90., do którego on robił ilustrację, ale jego charakterystyczny styl, taki momentami bardzo oniryczny, jest nie do, pomyślenia. Nie do pomylenia. To, co jest w nim najlepsze, właśnie w na Janosiku znajdziemy. Pełne rozmachu, takie bardzo artystyczne realizacje, które sprawiają, że przedstawiony świat, mimo że jest niezwykle realny i sugestywny, ma także posmak mocno waśniowy. I chociaż widać, że profesor Skarżyński może niekoniecznie był z komiksem jako medium specjalnie wtedy otrzaskany, to zderzenie takie bardziej malarskiej, bardziej artystycznej wizji z koniecznością sprostania sekwencyjnej narracji daje świetny efekt. Bardzo podkreślony zresztą przez literacką narrację, bo na przykład dialogi często cytowane są właśnie, opatrzone tekstem dookólnym, sama akcja często jest opisywana, równie często co przedstawiana. Dla takiego zatwardziałego fana komiksu to może być nieco dziwne, bo może nawet odpychające w pewien sposób, ale warto jest na Janusika spojrzeć jako na jakiś krok w rozwoju medium, wręcz na taki romans sztuki niższej ze sztuką wysoką. Tym bardziej, że naprawdę rysunki Skarżyńskiego są świetne. Doskonałe przedstawienia przyrody, takich tatrzańskich klimatów, świetne przedstawienia zwierząt. Niedźwiedź w jego wykonaniu jest absolutnie rewelacyjny. Artystyczną stronę oprawy graficznej podkreśla także taki dość niecodzienny kolor, który operuje w zasadzie wyłącznie płaszczyznami, plamami, niedetalami. Najczęściej jest tak, że od jednolitego tła odcinają się jednolite postacie. Aple jednej barwy po prostu rządzą w tym komiksie. I to wszystko bardziej na myśl przywodzi popart niż takie kolorowanie, jakie my znamy obecnie. To wydanie, które ja mam opublikowane zostało przez Post w 2003 roku. I ono dość wiernie reprodukuje właśnie oryginalną kolorystykę. Rafał Szłapa, sam zresztą twórca komiksowy, autor m.in. cieszącego się dużą sławą komiksu Blair który zajmował się wraz z żoną Joanną restauracją koloru na potrzeby wydania postu, twierdzi, że to było dosyć takie trudne zadanie. W oryginale komiks był publikowany w systemie na przemian kolor i czarno-biały, bo arkusze z jednej strony zadrukowane były tak, a z drugiej siak, co po złożeniu dawało na przemian dwie strony barwne, a dwie monochromatyczne. No i tam, gdzie były dostępne oryginalne plansze, tam zastosowano pierwotną kolorystykę, a w pozostałych przypadkach szłapowie Zmuszeni byli odtwarzać kolory ze skanów pierwszego wydania, albo kładli je od podstaw pod nadzorem Jerzego Skarżyńskiego, który miał ostateczną pieczę nad wynikiem całego tego procesu i, i zatwierdzał właśnie to wydanie. Te wszystkie elementy sprawiają, że Janosik dla dzisiejszego fana komiksu to jest bardzo ciekawa pozycja. Daje nam wgląd w pewien etap sztuki komiksowej w Polsce, jest też ogromnie ciekawy właśnie pod względem formalnym. Niecodzienny ze względu na duże odejście od klasycznego języka komiksowej narracji i ze względu na tą niezwykłą, bardzo ciekawą oprawę graficzną. Warto jest sięgnąć po niego, tym bardziej, że najwyraźniej ktoś na Allegro pozbywa się stanów magazynowych, wyprzedając oba tomy wydania zbiorczego postu za mniej niż połowę ceny okładkowej. Drugą pozycją na dzisiaj jest seria Bogowie z kosmosu, Güter aus dem All, u nas najlepiej znana jako według Ericha von Denikena, ewentualnie jako ICE, albo stosunkowo niedawno od zbiorczego wydania jako ekspedycja. Ona powstała nieco później, na przełomie lat 70. i 80. na rynek niemiecki. U nas wychodziła między rokiem 82. a 90., i zrobiła zresztą niezłą karierę międzynarodową. Ponoć wyszła w 12 językach. Mnie jest trudno ocenić, czy tutaj pomógł ten niemiecki rynek pierwotny, jako taki, taka trampolina, czy faktycznie seria była na swoje czasy aż tak świetna. Sam komiks bardzo ciekawy jest komiksową adaptacją teorii szwajcarskiego hotelarza o tym, że w czasach przedhistorycznych i historycznych odwiedzali nas wielokrotnie goście z kosmosu. Napisaniem scenariusza zajęli się... Alfred Górny, który wtedy szefował wydawnictwie Sport i Turystyka, wielce zasłużonym dla komiksu za czasów PRL i wydającym kilka ważnych serii, a partnerował mu jako scenarista Arnold Mostowicz. Do pierwszych przygotowanych scenariuszy kilka plansz narysował Grzegorz Rosiński, który jednak z realizacji Bogów z Kosmosu musiał zrezygnować, bo zaczynał już wtedy pracę przy Torgalu, ale to właśnie on polecił Bogusława Polcha, który ostatecznie tę serię narysował. Historia jest prawdziwie fantastyczna i sensacyjna, bo to w czasach głębokiej prehistorii w Wandach ląduje ekspedycja z DES, z odległej umierającej cywilizacji, która postanowiła rozsiać swoje ziarno po całym wszechświecie. I w tym celu Desjanie pod przewodem pięknej ICE i superinteligentnego ZANA prowadzą na lokalnych hominidach eksperymenty, które zostają przerwane katastrofalnym wybuchem wulkanu. Ocaleli członkowie pierwszej ekspedycji łączą swoje siły z desjanami z ekspedycji kolejnej, którzy osiedlili się z kolei na Wielkiej Wyspie na Atlantyku. No i oprócz naturalnych przeszkód i starć z innymi rasami z kosmosu, o prymat nad planetą, Ice i jej ludzie muszą się zmagać także z podstępnymi działaniami zdrajcy Sadhama, który próbuje ze wszystkich sił nie dopuścić do powstania rodzimego gatunku inteligentnego, a gdy mimo jego knowań to staje się faktem, próbuje tę nową rasę zdeprawować i zdegenerować. I przez 8 tomów takiej epickiej, kosmicznej sagi czytelnik przeskakuje dosłownie przez tysiąclecia, a nawiązania do kulturosfery są coraz gętsze. Od Rytów z Naska, poprzez rysunki naskalne, przez ramajane, przez Mit Atlantydy trafiamy ostatecznie na Mojżesza, Arkę Przymierza, na Tajemnice Dogonów. I ja tu muszę szczerze przyznać, że ta warstwa scenariusza jest dosyć sprawnie zmontowana. To się wszystko w miarę trzyma kupy, całkiem ładnie komponuje się w taki amalgamat ludzkiej historii mitycznej. Troszeczkę gorzej jest w sferze praktycznej, bo desjanie dysponujący najnowszą techniką wyczyniają czasem naprawdę bzdurne wolty, a to się kontaktują z centralą telepatycznie, a to ktoś kosmolotem przywozi przekazy, oni latają tam i z powrotem. Ale na przykład teoria względności i upływ czasu ma zastosowanie zupełnie wybiórcze i zdaje się głównych bohaterów omijać. Jest też wiele rozwiązań strasznie naiwnych, czasami no głupich. Zan zresztą taki tytan umysłu, a to struga bomby atomowe z kamieni, a to robi jakieś śmiotacze, w zasadzie no człowiek orkiestra, bez którego by się zawaliło. Ale nawet mimo to serio ta historia daje się czytać. No wiadomo, że ja na bogów z kosmosu też patrzę przez pryzmat swojego doświadczenia, bo jakoś tak na początku podstawówki, czyli to mógł być rok 85, 6 dostałem od matki album Walka o Planetę i wtedy mnie wessało. Dla takiego tam powiedzmy siedmiu, ośmioletniego dzieciaka to była rzecz niesamowita. Akcja, przygoda, dramat, kosmici, to wszystko razem do kupy było niezwykle atrakcyjne. W miarę szybko udało mi się doczytać większość serii i to dobre wrażenie pozostało. Chociaż nawet do dzisiaj dla mnie Zagłada Wielkiej Wyspy jest taką cezurą, po której seria zmieniła się już nieodwracalnie. Ostatnie trzy tomy są bliższe już takiej historii, historii. One operują na materiale biblijnym. No i Ice, wspaniała, dzielna przywódczyni wszystkich wypraw, Desian została zastąpiona swoim klonem i to, uważam, nie wyszło jej na dobre. Natomiast nawet o ile scenariusz wydaje mi się teraz, z punktu widzenia dorosłego faceta naiwny i takimi momentami kulawy, to oprawa graficzna cały czas trzyma poziom. Polch to jest fachowiec, który potrafił pocisnąć fantastykę. Jego projekty broni, sprzętu i całej tej reszty są bardzo charakterystyczne i bardzo zacne i lubię do dzisiaj. I polecam, bo takich serii w Polsce w zasadzie teraz praktycznie nie ma. Jedyny problem, jaki jest z Bogami z kosmosu, to taki, że dwutomowe wydanie zbiorcze z muzy osiąga już na Allegro status białego kruka i straszliwe ceny, a w pierwotnym wydaniu albumowym, które w zasadzie można byłoby próbować skompletować, nie ma ostatniego rozkazu, czyli tomu ósmego. A skoro jesteśmy przy folk'u, to yy, automatycznie zapala się światełko z napisem Funky Kowal, Zapala się tym bardziej, że po prawie dwóch dekadach przerwy komiks znowu powstaje, a dodatkowo powstaje, i to w dodatku w Ameryce, ekranizacja z najbardziej, najgorzej, najstraszniej dobranym aktorem świata. Funky Kowal to jest podobnie jak z kosmosu seria Science Fiction, pióra dwóch ludzi związanych od dawna z fandomem polskim i z magazynem Fantastyka, czyli Macieja Parowskiego, pisarza i Jacka Rotka. Rysunkami zajął się wspomniany właśnie Bogusław Polch w tandemie z żoną Danutą, która kłada w tym komiksie kolory. Serwia pierwotnie w czerni i bieli wystartowała w odcinkach w miesięczniku Fantastyka i budziła od początku skrajne emocje. Od zachwytu jednych posarkanie drugich, że no Jezu na jakiś głupi komiks się strony marnuje, gdzie mogłaby być literatura ale ostatecznie fanki, pyskaty, kosmiczny pilot, awanturnik, który przekwalifikował się na prywatnego detektywa, zyskał ogromne grono fanów. Na początku to jego przygody były samodzielnymi historiami, zawartymi w pojedynczych odcinkach, połączonych głównie postaciami. Szybko, bardzo szybko jednak Kowal i jego kumple detektywi z agencji Universe uwikłali się w ogromną kosmiczną aferę, w której karty rozdawała korporacja Stellar Fox i jedno ze stronnictw kosmicznej rasy droli. Drole same w sobie były popisem projektowania i wyglądały jak przerośnięte pasikoniki w goglach. Ci, którzy czytali wspomnianą walkę o planetę, na pewno skojarzą ją od razu z insektami, z którymi walczyła Ice i jej ludzie. I do, zresztą tych samych insektów bardziej jeszcze podobni są Ankuzi, kolejna rasa, która się pojawia w fankim póki co jedynie w tle intrygi, ale ponoć z czasem ma jej być jeszcze więcej. Komiks jako taki ma zasadniczo dwie warstwy. Sensacyjną, gdzie dzielni detektywi wpadali w zasadzki, walili po ryjach i strzelali, a piękne kobiety pokazywały biusty, waliły po ryjach i strzelały. Oraz drugie dno, takie polityczno-metaforyczne. Fantastyka w ogóle Polska w tamtym okresie była zresztą bardzo mocno metaforyczno-polityczna. Trwał stan wojenny, idolem czytelników stawał się, stawał się piszący antyutopię Janusz Zajdel i było wstyd nie skorzystać z okazji do dodania warstwy utajonej do dzieła, która nie przeszła, zresztą niezauważona, m.in. przez Jerzego Urbana, ówczesnego rzecznika prasowego rządu. Ech, I niestety, z przykrością stwierdzam, że ta warstwa dla współczesnego czytelnika, młodszego, staje się nieczytelna. Mało kto wie i coraz... Mniej ludzi obchodzi, tak naprawdę, czyimi karykaturami byli Faner czy Sfix. I nikogo nie podnieca facet, który leje policjanta w mordę, bo dzisiaj nie jest to nic niezwykłego. Nikt nie pamięta, że kiedyś pokazanie człowieka, który bije milicjanta, było no niemalże zamachem stanu. Fanki sobie w tej fantastyce leciał w odcinkach, miał się dobrze, potem trafił do wydania albumowych w kwartalniku Comics Fantastyka. I tym sposobem ujrzały światłodzienne trzy tomy ostatecznie, przy czym z biegiem lat to drugie dno też ewoluowało, jak dla mnie się trochę degenerowało, na przykład ekipa obrad trójkątnego stołu, waląca sloganami z plakatów w pierwszych wolnych wyborach, no, zrobiła na mnie bardzo słabe wrażenie. Polch też troszeczkę wszedł w takie karykatury odtwarzające znane ówcześnie postacie polityczne i to też było słabe. No, ale... Mijał czas, intryga się rozkręciła całkiem nieźle i urwała w połowie. Czytelnik został z podejrzeniem, że bohatera sklonowano i na prawie 20 lat zapadła cisza. Gdzieś tam na jakimś etapie wyszło zbiorcze wznowienie wszystkich albumów z czterema dodatkowymi stronami pochodzącymi ponoć z czwartego albumu. Ale potem cisza znów zapadła i jakoś w zeszłym roku w nowej fantastyce ruszyła z niewielką pompą i przy totalnie zwalonym marketingu kolejna seria odcinkowa z przygodami fankiego. Wreszcie ten, ten obiecany czwarty tom. Starzy fani w większości sarknęli, młodzi spojrzeli, coś, coś tam mruknęli. Tak się to jakoś toczy, ale boję się, że tu nie ma co oczekiwać powtórki z kultu. Ja ze swojej strony powiem jedynie, że akcja w zasadzie jest ok, chociaż ucierpiały nieco słynne polchowskie rysunki, szczególnie tła, drugie, trzecie, siódme plany. Może w albumie będzie troszkę lepiej, może to będzie poprawiane, może dodanie kolorów coś zmieni. Mnie jest trudno się jednoznacznie wypowiedzieć na temat tej nowej części, bo ja się zapoznałem jedynie z jej fragmentami. i Nie czytałem jeszcze wszystkiego, co było w fantastyce, Zresztą z ostateczną oceną chciałbym poczekać na całość albumu. Natomiast cóż, tym, którzy z fankiem chcieliby się zapoznać, ponieważ zbiorcze wydanie też już w zasadzie jest niedostępne, ja polecam najnowsze wznowienia. Już za chwilę wyjdzie reedycja albumu Bez Oddechu, a potem co kilka miesięcy zapowiedziano Sam Przeciw Wszystkim i Wbrew Sobie i ostatecznie doczekać się mamy albumowej wersji Wrogiego Przejęcia. Czy po tym powstanie ten obiecywany 20 lat temu piąty album, tego nie wiadomo. Podejrzewam, że to będzie zależeć od sprzedaży czwórki, tu zdecyduje rynek. Czy powstanie również kiedyś obiecywany zerowy album o wcześniejszych przygodach funkiego w Air Star Force, to osobiście wątpię, No, ale myślę, że tu trzeba dać sobie czas i, i z tym wszystkim troszeczkę się wstrzymać. No, inną sprawą związaną z Funkiem jest to, że powstaje ekranizacja, którą za prawie 40 baniek mają robić Amerykanie. I jedyne, co na razie dobrze wiadomo, to ma być to, że głównego bohatera ma grać Matthew McConaughey. No, powiedzmy sobie szczerze, gdyby to był młodszy o 20 lat Bruce Willis, albo ktoś w tym typie, to ja bym się pewnie cieszył. A tak to równie dobrze kowala może zagrać Szyc, który podobno tak czy siak ma się w ekranizacji pojawić, albo Kacwer Kuszewski chodzą floty, że to ma być w 3D nie wiem, no zobaczymy na razie jest to na tak wczesnym etapie że trudno jest o czymkolwiek mówić cóż, no słuchajcie, stare komiksy są dobre głównie dlatego, że one są stare ja i moi koledzy część z was na pewno czytaliśmy je w dzieciństwie to jest tak jak reedycja Tytusa one nas kręcą, tak jak reedycja Kajka i Koka Kajka i Koka, przepraszam Kajka i Koka przepraszam. Tak samo te stare albumy Fankiego, tak samo Bogowie z kosmosu czy Janosik w dużej mierze na pewno są lekturą sentymentalną. Ale przez to wcale nie są lekturą mniej ciekawą czy gorszą. I myślę, że szczególnie młodszy czytelnik, współczesny, przyzwyczajony do zupełnie innych komiksów, mógłby mieć dużo radości i z ogromną ciekawością Mógłby, ba, uważam, że nawet jeśli będzie miał możliwość, to powinien się z nimi zapoznać.